Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, minęła dziewiąta. Przy konsolecie nadal Katarzyna First-Wojtkowska, przy mikrofonie Karol Furtak. Jeśli dopiero dołączają Państwo do tego naszego dzisiejszego porannego spotkania, Dzień dobry. Przypomnę, że jest niedziela. Tak, sprawdziłem to już kilkukrotnie. 5 kwietnia 2026 roku to 95. dzień roku, do końca którego pozostało zatem 270 dni. Z kolei do końca astronomicznej wiosny pozostało dni 76. Słońce w znaku Barana wzeszło dziś o 6:02, a zajdzie o 19:17. Dzień potrwa więc 13 godzin i 15 minut i będzie dłuższy od najkrótszego w tym roku o 5 godzin i 33 minuty. Imieniny obchodzą dziś Irena, Maria, Julianna, Jeremi i Wincenty. Tradycyjnie wszystkiego najlepszego. W tradycji katolickiej i protestanckiej dziś przypada święto Zmartwychwstania Pańskiego, czyli Wielkanoc, ale tak to się złożyło, że w naszej kulturze ta specyficzna atmosfera świąt Wielkiej Nocy dotyka nie tylko osób wierzących. Na dowód mam dla Państwa Pewną mistyczną pieśń kompozytora, który dorastał w bardzo liberalnym, jak na przełom XIX i XX stulecia w Anglii domu. Kompozytora, który przez pewien okres swojego życia przedstawiał się jako ateista, potem mówił o sobie uśmiechnięty agnostyk. Ale tematyką tej pieśni jest, jakżeby inaczej, atmosfera Wielkanocy. Zdjęcia i Brian Reiner Cook, baryton, zaśpiewał wraz z chórem London Philharmonic no i orkiestrą tej instytucji pod, barutą, pod batutą Brydana Thompsona. Ten kompozytor, o którym Państwu wspominałem, to Vaughn Williams, a to była Easter, pieśń otwierająca jego krótki cykl zatytułowany Five Mystical Songs. Muzyka wielkanocna jeszcze do nas wróci. Póki co zdradzę może, że będzie to twórczość zdecydowanie bardziej osadzona w tradycji religijnej i zdecydowanie starsza niż muzyka Wona Williamsa. Mam dla państwa między innymi polski akcent związany ze świętami wielkanocnymi. Póki co jednak wsłuchamy się w muzykę Wolfganga Amadeusza Mozarta. Pomyślałem bowiem, że... Sporo, naprawdę sporo czasu ostatnio poświęciliśmy przeróżnym wykonaniom muzyki dawnych epok na instrumentach historycznych. Idąc tym śladem przypomniałem sobie, nagranie muzyki Mozarta zdecydowanie bardziej jednak kameralne niż... Większość tych, których słuchali Państwo niedawno na antenie programu Drugiego Polskiego Radia, to bowiem jego sonata De Dur na fortepian na cztery ręce Kehl 381, zarejestrowana w 2007 roku przez duet artystów grających na klawesynach. To Andreas Steyer i Christine Schornsheim, a w ich interpretacji usłyszą Państwo Allegro zrzeczonej sonaty D Dur Kehl 381 Mozarta. Andreas Steyer i Christine Schornsheim wykonali Allegro rozpoczynające sonatę D Dur Kehel 381 Wolfganga Amadeusza Mozarta. Raz jeszcze w dzisiejszym poranku programu Drugiego Polskiego Radia zabrzmi muzyka Felixa Mendelsona, tym razem nie jako nowość, jako zaproszenie do słuchania mam poczucie naprawdę specjalnego wydania Filharmonii Dwójki, które szykuje się w nadchodzący czwartek. Ten Mendelssohn dziś po raz drugi to słynne skerco z muzyki do snu nocy letniej tego kompozytora. Nagranie z 1988 roku. Interpretacja orkiestry Symfonia Warsowia pod batutą Jerzego Maksymiuka. No a to specjalne czwartkowe wydanie Filharmonii Dwójki, o którym Państwu wspomniałem, to... Urodziny Jerzego Maksymiuka, 90. urodziny, na które zapraszam w imieniu Róży Świadczyńskiej. Od dwudziestej właśnie w czwartek usłyszą Państwo specjalny program skomponowany tak, by oddać to, co z perspektywy Róży jest znakiem rozpoznawczym Jerzego Maksymiuka, bo tytuł tego spotkania to Z Batutą i Wigorem. Pora dziś na kolejną nowość płytową. Póki co zdradzę tylko, że słuchać będziemy muzyki Benjamina Britena pisanej w imię przyjaźni w interpretacji przyjaciół, którzy grają ze sobą już od 30 lat. Swada z jednej, nuta nostalgii z drugiej strony. Ewidentnie te dwie jakości pobrzmiewają w tym nagraniu dialogów pierwszej części opusu 65 Benjamina Britena, czyli jego sonaty na wiolonczelę i fortepian. Nagraniu Jeana Giena Kejrasa, wiolonczela i Aleksandra Taro fortepian. W sub, Wspominałem Państwu o przyjaźni. Tak, właśnie ukazała się nowa płyta tego duetu. Duetu, który celebruje trzydziestolecie swojej artystycznej znajomości. I nic dziwnego, że z tej okazji w repertuarze tych artystów pojawiła się m.in. Sonata Britena, bo to utwór pisany dla niego samego by w jakimś sensie uczcić przyjaźń z Mścisławem Rostropowiczem. Nic też dziwnego, że w tym naszym dzisiejszym porannym spotkaniu pojawiają się wątki wielkanocne. Pora na ten zapowiedziany już przeze mnie wątek Polski. Po raz kolejny dziś przez chwilę zrobiło nam się bardzo spokojnie, a to wszystko za sprawą nagrania Wrocław Barok Ensemble pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka. To właśnie w ich interpretacji usłyszeli Państwo Agnus Dei z mszy paschalnej Marcina Leopolity. I tak ta dawna polska muzyka, muzyka XVI stulecia, stricte wielkanocna, domyka tę część naszego dzisiejszego spotkania. Kamera. Każdy krucyfiks upamiętnia zbawienną śmierć Chrystusa na krzyżu. I kontemplacja krucyfiksu przypomina, tak samo jak każda msza święta przypomina ofiarę Chrystusa, tak samo kontemplacja tego krucyfiksu, jeszcze tutaj z pewnymi jednak wyeksponowanymi elementami męki, Pozwala z pewnością nie tylko przypomnieć, ale też wczuć się w tą ofiarę na krzyżu. Dzień dobry, Aleksandra Łapkiewicz. Drzewo życia niezwykłe rzeźbiarskie wyobrażenie ukrzyżowania z toruńskiego kościoła dominikanów jest jednym z najpiękniejszych i najcenniejszych przedstawień w Europie. Jego kontemplacja przez wieki odnosiła zakonników do najważniejszych prawdy wiary. Po kasacie zakonu w XIX wieku trafił do kościoła świętego Jakuba. Kościół świętego Jakuba no to jest moim zdaniem, zresztą nie tylko moim, najpiękniejszy kościół w Toruniu. Ksiądz Wojciech Kiedrowicz, proboszcz parafii świętego Jakuba w Toruniu. Jak patrzę się z zewnątrz, to zarówno jeżeli chodzi o te mazwerki kolorowe, które są na elewacjach kościoła, czy też te wieżyczki, one tak samo dodają tego uroku, takiej delikatności, temu kościołowi świętego Jakuba. Toruń był podzielony na dwa miasta, na stare miasto Toruń, kupieckie, bogate, zamożne i nowe miasto Toruń, rzemieślnicze. Doktor Przemysław Waszak, historyk sztuki. Dla którego wzniesiono właśnie ten kościół gotycki od 1309 roku. On jest wyjątkowy w Toruniu, gdyż jest bazylikowy. Pozostałe kościoły są halami. Ma nawę główną, przy którą teraz stolimy, wyższą i doświetloną dodatkowo rzędem okien, ponad tymi mniejszymi nawami bocznymi, które są po prostu niższe i można tam wprowadzić okna, co jest niemożliwe w przypadku kościoła halowego o nawach równej wysokości. Ale zabytek, o którym będziemy rozmawiać, nie jest z tego kościoła. To drzewo życia, ono pierwotnie było rzeczywiście w kościele dominikanów, ale z racji tego, że w ten Kościół właściwie został no, rozebrany, Do pozostały tylko już tam ruiny, resztki fundamentów. Wówczas zadecydowano, że część wyposażenia, w skład którego wchodzi także i drzewo owo życia, znalazł się w kościele św. Jakuba. O wyjątkowości tego dzieła sztuki świadczy też to, że dla przykładu, w 1884 roku historyk ksiądz Stanisław Kujot, gdy opisywał wnętrze kościoła powiedział, że dla niego ono jest zdominowane, tak właściwie przez starodawne pasyje na krzyżach. Pochodzenie drzewa z kościoła dominikanów jest właściwie potwierdzone przez źródła z 1817 roku sporządzonego w związku z kasatą klasztoru dominikanów, powszechną wówczas decyzją z czasów pruskich, kasat wszystkich klasztorów. To, to jest ten kościół właśnie dominikanów i jego plan, łącznie z klasztorem, z wirydarzem, krużgankami, zabudowaniami klasztornymi. I tu właśnie w tym miejscu, w zamknięciu chóru znajdował się w, pod koniec XVIII wieku krucyfiks. Jego forma artystyczna, taka wysublimowana i te treści teologiczne, świadczą, że był raczej w części dla zakonników, w za ołtarzowym, czyli tutaj mógł być najlepiej zaprezentowany. Czyli można sobie wyobrazić, że w tym wewnętrznym oratorium konwentualnym to dzieło mogło być przeznaczone właśnie dla zakonników. Dla dominikanów, czyli dla fratres dokti, tych uczonych braci, którzy byli zakonem o formacji zdecydowanie intelektualnej. To może podejdźmy. Określeń możemy podać wiele. Jest to najbardziej monumentalne ukrzyżowanie w gotyckie, w całym państwie zakonnym, a zapewne też i w Polsce. Wysokość tego drzewa życia to 660 cm. Natomiast jak określać taki krzyż? Jest to interpretacja traktatu drzewa życia świętego Bonaventury, mistyka, teologa franciszkańskiego, lignum vitae. Możemy to drzewo określać jako crux florida, czyli krzyż kwitnący, z uwagi tutaj na te listki winorośli, które właściwie rozwijają się. Dopiero na końcu tych pędów uzyskują swój taki charakterystyczny dla winorośli pięciodzielny kształt. Jest to według terminologii niemieckiej baumkrońs, czyli krzyż rosnący, a nie krzyż senkaty. Natomiast można tych proroków starotestamentowych, wskazujących na Zbawiciela, który właśnie spełnia ofiarę za ludzkość, odnieść do, znowu typologicznie, do takiego przedstawienia, które ukazuje Mojżesza, który sypie ziarno, a na takich przedstawieniach Święty Paweł meł to ziarno Starego Testamentu przenośnie na mąkę Nowego Testamentu. Średniowiecze było właściwie owładnięte poszukiwaniem typologii, typologii polegających na tym, że wszelkie wydarzenie Nowego Testamentu zostało zapowiedziane w Starym Testamencie. I tak samo tutaj mamy postacie starotestamentowych proroków, tu mamy 12 płaskorzeźbionych w płytkim reliefie figurek, to jest Jeremiasz oraz Izajasz. Którzy wskazują na ukrzyżowanego zbawiciela i trzymają napisy, które rzeczywiście można w pewien sposób odnieść do męki Chrystusa. Sama koncepcja tego drzewa życia jest oryginalnym wkładem świętego Bonaventury, mistyka teologa franciszkańskiego. Święty Bonaventura stworzył dzieło religijne, literackie. Natomiast y, następnie. Dzieła artystyczne, plastyczne, rzeźbiarskie szły już własną drogą rozwoju. Był Sywiony Henryk Suzo, Jan Tauler, przedstawiciele dominikańskiego mistycyzmu nadreńskiego XIV wiecznego i święty Bonaventura w jakiś sposób swoimi utworami, przede wszystkim kazaniami, pragnęli na pewno poruszyć wiernych. Poruszyć jest takie, takie ważne zdanie w duchowości dominikańskiej. kontemplare et contemplata ali stradere. Kontemplujcie i przekazujcie innym owoce swojej kontemplacji. A więc można to porównać do działalności kaznodziejskiej, do upowszechniania też tych prawd wiary, zarówno wśród ówczesnych illiterati, czyli niepiśmiennych, wśród ludu jak też poprzez wysublimowane traktaty teologiczne i metafory obrazowe wśród literati, czyli wśród tych ówczesnych oświeconych. To przedstawienie u góry to jest pelikan, który rozrywa swoją pierś, by karmić własne młode, bądź też w innej wersji ożywić je. I to jest zwykle tłumaczone takim hymnem, utworem Tomasza z Akwinu. Panie Jezu, dobry pelikanie. Bądź w innym tłumaczeniu, ty co jak pelikan krwią, swą karmisz lud. Tak można interpretować to przedstawienie w tym otoku ponad titulusem inri. Kiedy człowiek na to patrzy i podziwia, bo właściwie drzewo życia jest owym krzyżem, z którego wyrastają jakby gałęzie, na których widać postaci, które trzymają jakby szarfy, na których są cytaty pochodzące z księgi proroka Izajasza. Prorok Izajasz ten, który zapowiadał nadejście Mesjasza, Zbawiciela Świata, Odkupiciela. I to bardzo rzadko jest przedstawiane gdzieś w ikonografii, żeby to zobaczyć. Tutaj akurat możemy się szczycić, że w kościele świętego Jakuba w Toruniu właśnie mamy drzewo życia. Widzimy tu 12 takich gałązek, w których są postaci proroków i moglibyśmy sądzić, że to są postaci dwunastu proroków mniejszych ze uwagi na liczbę, jednak z uwagi na to, że jak dokładnie odnalazłem źródła tych takich fragmentarycznie zachowanych napisów i konkretne wersety też odczytałem. Wskazałem konkretne wersety na podstawie porównania z Wulgatą, a więc są tu cytaty z Lamentacji Jeremiasza i fragmenty z Księgi Izajasza, chociażby Prawdziwe choroby nasze on nosił, a boleści nasze on odnosił, a myśmy go poczytali jako trędowatego, a od Boga ubitego i uniżonego. To jest fragment tłumaczenia Biblii Jakuba Wójka z 1599 roku, która jest przełożeniem właśnie tłumaczenia świętego Hieronima. I mimo, że ono jest późniejsze o ponad 100 lat od tego dzieła jest ono nadal najwłaściwsze. Ja przytoczyłem cały werset, natomiast tam mamy tylko takie fragmenty, których właśnie głębsza analiza może nam wskazać, że to właśnie z tego wersetu ono pochodzi. Inny cytat też z Księgi Izajasza. Ofiarował jest, iż sam chciał, a nie otworzył ust swoich jako owca na zabicie wiedział będzie, a jako baranek przed strzygącym go zamilknie, a nie otworzy ust swoich. To też jest czytelne nawiązanie do męki zbawiciela, mesjasza, pomazańca Bożego Chrystusa i odwołanie też do powszechnej symboliki Agnus Dei, czyli baranka Bożego. Tak znaczący obiekt był wielokrotnie przedmiotem zainteresowania i malarzy właściwie wcześniej, którzy go odnawiali, przemalowywali. Wiadomo, że w przeciągu tak długiego czasu niszczenie obiektu postępowało. Kinga Szczepińska, konserwatorka zabytków. I był też przedmiotem prac konserwatorskich. Także nasze działanie było już którymś z kolei. Na samej figurze Chrystusa były cztery warstwy przemalowań. Na samym drzewie była jedna warstwa wtórnych srebrzeń. Na banderolach były dwie warstwy wtórne napisów na oryginale. Powstały one właśnie ze względu na zniszczenie tej warstwy pierwotnej. Były też wyrazem takiej trwającej przez lata dbałości o ten obiekt po prostu. Można pokusić się o interpretację tego wersetu skłoniwszy głowę oddał ducha z Ewangelii Świętego Jana. To jest ta chwila tu przedstawiona. Takie krucyfiksy nazywano na wiele sposobów. Mówi się o krzyżach morowych albo epidemicznych, gdyż powstawały w związku z nękającymi w XIV wieku, także Toruń, zarazami. Znamy Mors Nigra czyli czarnej śmierci. Przez ten czas prac dane mi było oglądać go z bardzo bliska, więc jednak ładunek emocjonalny takiego obiektu, związanego właśnie z ruchami mistycznymi, z tragedią czarnej śmierci w Toruniu z 1348 roku z kataklizmami, które wtedy nawiedziły to miasto, też pewnie wpłynął na ładunek emocjonalny. Jeżeli się odczyszcza na przykład z przemalowań twarz Chrystusa, widzi się ściągnięte brwi, wyraz cierpienia, rysunek dłoni, rysunek ciała, krew, która tam jest pełnoplastyczna, to to robi wrażenie, to jednak oddziaływuje emocjonalnie bardzo silnie. Myśli uciekają w różnych kierunkach. Też człowiek myśli o tych, o twórcach tego obiektu, o tych wszystkich ludziach, którzy przez te wieki na ten obiekt patrzyli, i tak taka perspektywa naszego życia, człowieka przechodnia w życiu obiektu, jest taka zastanawiająca i zmusza do refleksji, bo mamy świadomość, ile wieków temu. Ten obiekt powstał, znajdujemy różne zapiski konserwatorów, którzy coś, coś tam robili, bo często zdarzają się takie dyskretnie umieszczone podpisy i tak, taki człowiek się staje wtedy mały wobec tego wszystkiego. Przypuszcza się, że drzewa życia funkcjonowały na początku tak jak inne, oparte na wizjach świętych czy teologów, mistyków, w formie rysunków, na przykład na traktatach danego świętego. nie Niewykluczone, że nawet on mógł być ich autorem. Potem trafiały one do malowideł tablicowych, do monumentalnego malowidła Taddeo Gattiego w refektarzu Santa Croce we Florencji. Następnie do rzeźb. I to jest ten przykład właśnie tej drogi motywów artystycznych z takich form małych, rysowniczych do coraz bardziej monumentalnych i pełnoplastycznych właściwie. W średniowieczu w XIV wieku nie jest to często spotykany temat ikonograficzny. Spotkałem się, że jest w malowidło w czeskim klasztorze w Rudnicach nad Łabą. Tego drzewa też inspirowane traktatem św. Bonaventury. Są przykłady włoskie, Santa Croce we Florencji, także Pistoja. To są malowidła, a tu mamy już interpretację trójwymiarową o unikalności właściwie można powiedzieć tego dzieła sztuki. Sądzę, że z uwagi na rozmiarę, że mogło powstać właśnie tutaj, z uwagi na pewne trudności w transporcie. Oczywiście teoretycznie jest to możliwe, ale przemawiałoby według mnie wiele za powstaniem na miejscu. No to rzeczywiście jest wyjątek nad wyjątkami. Tym bardziej, że zauważamy też, że z roku na rok ludzie, nie tylko torunianie, parafianie, którzy przychodzą do tego kościoła, ale również i pielgrzymi, bo coraz większa rzesza jest pielgrzymów podążająca szlakiem świętego Jakuba. I dzięki temu, że kościół nosi to miano, ma takiego zacnego patrona, jakim jest święty Jakub, to gro ludzi przychodzą i odkrywają, podziwiają to piękne dzieło, jakim jest to drzewo życia. Torunia, jako miejsca wyjątkowego dla gotyckiej sztuki, nie trzeba nikomu rekomendować. Warto jednak czasem wybrać się w podróż nie tylko do miasta, ale do jednego wyjątkowego dzieła. Do usłyszenia, Aleksandra Łapkiewicz. Słuchają Państwo programu drugiego polskiego radia. Jest 9.45. Do końca naszego dzisiejszego spotkania pozostał zatem kwadrans. Ten kwadrans tradycyjnie wypełni. Muzyka. Zacznę od pewnej wielkanocnej propozycji, która zapewne dla wielu z Państwa może być zachętą do eksplorowania tego repertuaru, z którym, co tu dużo mówić, najczęściej świąt wielkanocnych nie kojarzymy. Mam na myśli pewną płytę. Clare College Choir wydaną w 2016 roku. Z jednej strony znajdziemy tam muzykę dawną pisaną dla zespołów wokalnych, muzykę Orlando di Lasso, ale także choćby Williama Berda, muzykę, która zabrzmi zaraz. No ale z drugiej strony mamy kompozycje zdecydowanie bardziej współczesnych brytyjskich autorów, po których dzieła sięgnął z tym właśnie zespołem Graham Ross. Dziś mam dla Państwa krótki utwór Williama Berda, ewidentnie na Wielkanoc, jego tytuł to po prostu Heck Dies. Śpiewał Clare College Choir pod dyrekcją Grahama Rosa. To było Heck Dies Williama Berda. Ostatni raz dziś w poranku programu Drugiego Polskiego Radia zabrzmiało Alleluja, ale proszę mi zaufać, przez cały dzień takich wielkanocnych akcentów zdecydowanie nie zabraknie na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. Ja natomiast zaproszę Państwa na to, co tuż po świętach mam na myśli wtorkowe wydanie Filharmonii Dwójki, w którym wraz z Andrzejem Słukiem słuchać będą Państwo muzyki w interpretacjach między m.in. Westdeutscher Rundfunk Sinfonie Orchester. Póki co zaproponuję Państwu dla zachęty nagranie kameralistów z tego właśnie niemieckiego zespołu, a usłyszą Państwo Allegro, które otwiera kwintet smyczkowy S. Dur. Dzieło pośmiertnie wydane Maxa Brucha. Raliści Westdeutscher Rundfunk Sinfonie Orchester wykonali część pierwszą kwintetu smyczkowego S-Dur Maxa Brucha, a już we wtorek wraz z Andrzejem Słukiem wsłuchają się Państwo w koncertowe nagrania tego zespołu pod batutą Christiana Macellaru. W programie m.in. muzyka George Enescu, Morisa Ravela, Erisia Wolfganga Korngolda, no i, jak to się mówi, z zupełnie innej strony Lenarda Bernsteina. Powoli to nasze dzisiejsze spotkanie dobiega końca. Na zakończenie, ja zaproponuję Państwu nagranie z nowej płyty łotewskiego pianisty Reinisa Zarinsza. Pianisty, który dotychczas dał się nam poznać jako interpretator muzyki Roberta Schumana, wykonywał także dzieła Claude'a Debisiego i innych. Europejskich kompozytorów, ale wspominam o tym tak ogólnie, bo teraz postanowił skupić się na muzyce swojego regionu i właśnie ukazała się jego solowa i kameralna płyta, na której znalazła się między innymi muzyka Arwoperta. Przyznają Państwo, że może poza tym ostinatowym basem to ta muzyka nie brzmi jak twórczość Arvo Perta i to jeden z powodów, dla których polecam Państwu najnowszą płytę pianisty Reynisa Zarinsza. To muzyka kameralna i solowa, bardzo znane. Takie taki jak choćby jego szpigel im Spiegel albo für alina ale z drugiej strony no właśnie te kompozycje arwoperta o których jakby zapomnieliśmy jego wczesne utwory takie jak diagramy to ta bardziej konceptualna muzyka arwoperta z lat 60 no i Partita, której fragmenty usłyszeli dziś Państwo w interpretacji Reynisa Zarinza. utwór z 1958 roku. Tu ustawiamy dziś kropkę. Przy konsolecie pozostaje z Państwem Katarzyna First-Wojtkowska. Z mojej strony wszystkiego najlepszego, nie tylko na święta wielkanocne, no i do usłyszenia. Karol Furtak. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia Zbliża się dziesiąta. Autopromocja.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 Hiroshiego Yoshimury. Zapraszam w poniedziałek wielkanocny o 22.00. Krzysztof Dziuba. Dzisiaj w dworze Artusa, podczas wieczoru finałowego festiwalu Actus Humanus Resurrectio wystąpi Le Musicien de Saint-Julien pod dyrekcją François Lazarewicza, a także znakomici soliści Tim Mead i James Hall. W programie zabrzmią najpiękniejsze arie i instrumentalne miniatury Henry'ego Persela od Music for a While po Sound the Trumpet.